Jak nie będziesz realizował swoich pragnień, to będziesz gnił. Zgnijesz wewnętrznie. Zgnijesz. To Cię będzie w ogóle toczyło jak zgorzel od środka. Rozumiesz? Już raz się powoływałem się na moją mamę, pogadajcie z nią sobie, jak będziecie chcieli. Mój tata, mój tata. kiedyś pytałem Boga, dlaczego potoczyły się tak losy mojego taty, a nie inaczej, to był alkoholik. On wpadł w alkoholik, ale to był dobry człowiek. To nie był zły alkoholik, to był dobry alkoholik. Nigdy nie pił mamy, nigdy nie ubliżał Mam ja nigdy nie chcę, żeby on jej ubliżył. Najwyżej klęczał, na kolanach przed krzyżem i mówił, patrz, ja już obiecuję, że nie będę w nim. Wiesz o co chodzi. To był, ale, ale on był dobrym człowiekiem. Ale o co chodzi? Ten człowiek marzył, żeby być marynarzem. Mój ojciec marzył, żeby być marynarzem. Człowieku, mój ojciec był lat z magnacji. W ogóle poszedł jak 17 lat jeszcze. A że maratarka trwała 3 lata, to był w ogóle 5 lat. bo on kochał może ten człowiek. Kochał, kochał pływać. Tak? On kochał, pływać. No marzenia tego człowieka! Ale został tu. Został tutaj. Gdzie nie ma morza. I z nim. Rozumiesz? Kiedyś jak mi pytano, jakie wykształcenie jest ojca. jak Ja mówiłem na przykład, że na taków w ogóle. Ludzie patrzyli, co? Twój ojciec jest monterem, a to nie ma. On kochał te rzeczy robić, on kochał chodzić po nie morza. On chodził, kochał, on się tym chwalił, o tym, że jeden but ważył 17 kilo, wkładał te buty, chodził w tym wielkim hełmie, spawał okręty od zewnątrz. Rozumiem, co chodzi? to była pasja tego człowieka. On mógł godzinami się o tym opowiadać. On pływał człowieku, jak, jakby w ogóle się w wodzie urodził. Ważył płatę ponad 100 kg w ogóle, wieża pływał się, a się świeżym palcem wymachał i się na wodzie mu przebywał. Taki był człowiek, taki miał marzenia. Zgadnijcie, kto mu to włożył? Bóg. Bóg chciał, żeby mój ojciec był marynarzem. Bóg tego chciał. Bóg chciał. Bóg mu włożył te pragnienia. On nie pragnął pracować w normalnym zakładzie komunistycznej pracy, proszę nie rozumiesz, i skręcać jakieś jej śruby na wysokościach. tak? To go zgniotło, to go zgniotło, a że nie znał Jezusa, tak, to zgnijł i stał się alkoholikiem. I jakbyś tak wziął każdego człowieka na świecie, który wpadł jakąś patologię, to jak się dogrzebiesz do podstawy, to dowiesz się, że dlatego tak mało nie realizował swoich marzeń, i tak? pragnie. Po prostu. Tak to wygląda. Ludzie, którzy robią inne rzeczy niż kochają, to są najnieszczęśliwsi ludzie na świecie. To są nieszczęśliwi ludzie. Są gdzieś, mogą mieć nawet dużo pieniędzy, ale ja, wiecie, rozmawiamy z setkami ludzi, i ludzie do mnie mówią: Kurczę, ja nie chcę tego robić. Ja mówię, ale to po co to robisz? No przecież rodzina. Ja robisz to dla rodziny? Dzwoni do mnie człowiek, ostatni. takiegoś tam w Majorze, pamiętam, jest tam jest bolę. I mówi: Pastorze, ja nie chcę tego robić, co ja robię. Ja mówię, no, po co to robisz? On mówi: No, pożona, bo ja chcę, żeby to robić. Kocha <ślesz> <ślesz> <Ja to, słuchaj. ślesz> Kochasz, żonę. Kocham. Robię to dla niej. Pierwszą rzeczą, którą w tej chwili robisz, tak? to niszczysz życie swojej żony. Mówi, jak to ja mnie? Bo ty sam się niszczysz. I tak naprawdę stajesz się wrakiem z miesiąca na miesiąc, z roku na rok i będziesz, ona miała takie ząbki chodzące, czy siedzące w domu. Bo ty umrzesz, umrzesz człowieku niebawem. Ty wewnętrznie umrzesz. Rozumiem, wewnętrznie umrzesz. Co mam zrobić? To czego pragniesz? A ona to, to moja żona! Mówię, wiesz to jest takie przysłowie, gdzie ty, kajna tam jaka, ja. Mówię, jeszcze raz, bo pójdzie. Pójdzie. No Mówię, weź autorytet, chodzie! Tam, gdzie miał spotkanie dla mężczyzn, przeszedł tygodniu. Chłop to musi być chłop. Kurcze no, ludzie, Jak ciężko chłopie? powiedzieć. W tym kraju, jest, jest człowiek, gdzie królowo krajów, jest, proszę Ciebie, Maria zawsze dziewica, Mamy taką ty, Polska, ten kraj odważa, że królową Polski jest Maria zawsze dziewica. Czujecie? I takie chłopy później są. Przeciętny Polak. I przeciętna Polka przyjdzie się. On wraca do Ciebie, w pracy siedzi, spocony. Przyjmi piwo! A ona wie, odciśnięty, się, ciebie, e, ręce, takie takie człowieku, bo ona... się, dzieci do skończy się, Matka! się, skończy się, Ma dusz, ma się, Ma teczka. Mateczka. A gdzie chłopy? Jak wyglądają chłopy i łopy? No, taka skończy jest prawda. Ja się sam musiałem z tym zmierzyć w życiu. Rozumiesz? Sam się musiałem z tym zmierzyć. Ludzie się dziwią, że kobiety zostają przywódcami kościołów. A kto ma zostać, jak chłopów nie ma? To powstają święte depory i, powołują, i, i, i potem są, rozumiesz, i prowadzą kościoły. A potem te chłopy siedzą, proszę Cię, nie wiesz, ci się ona niści przy komputerach, powiadający ze swojego analizmu 70 razy na nowe i się chodzi na kobieta głosi. No jak to ma głosić ty, kluchu? Się porusz, byś głosił ty! Staj głosić, A nie siedzisz za komputerem, proszę ciebie, i ściemiasz tutaj, ty. Rusz się. To ona nie będzie musiała, tak? Bo jej jest trudniej. Na przykład. I przez tydzień czasu ona musi przedsiębiorstwem robić rzeczy. Tak? A ty nie masz okresu. Ludzie, to są proste rzeczy, rozumiesz? Chłopcy muszą powstać. Mężowie Boży. Szczególnie w naszym kraju. W naszym kraju muszą powstać Boży mężowie. Nie religijne fajtławe, zasłaniające się prawem religijnym, tak? Tylko ludzie, którzy wezmą do tylko taka jest potrzeba też. Jest też taka potrzeba obecnie. Dlatego my tak dużo mówimy o uslute kobiet i chcemy, żeby kobiety szły do usług, ponieważ wiemy, jaka jest potrzeba, ponieważ widzimy wakaty, które są, tak? Wakaty. Rzeczy nie powstają, tak? A dziewczyny się boją, nie bójcie się. Jesteście w duchu takie same jak faceci. Nie ma żadnej różnicy w duchu między mężczyzną a kobietą. Święty Paweł robi wielki wywód, a wypełnien będzie a nie ma mężczyzny i kobiety. Hmm, tak oczymy. Bo Duch to Duch. A więc Bóg dał talenty każdemu wedle zdolności. A więc one Cię nie przerosną. Twoje powołanie Cię nie przerośnie. Twoje powołanie jest możliwe do zrealizowania dla Ciebie. To jest możliwe. Nie bój się tego. Nie bój się też siebie nie bo jako taką osobę, która ma takie powołanie. Nazwij się! Pan pyta o coś i powie, przepraszam, czy Pan to robił? Tak, jestem wtedy najlepszy. Dobrze, to się umówmy, to Pan przyjedzie do mnie, gadam, w stanie sobie czasami gadamy, jak, jak on robi rzeczy na przykład. Też przez wiarę sprzed z może na, własne, na, własne, na własną działalność. I jak bierze jakąś robotę, to on nie wie, jak ją ma zrobić. Ale jak ktoś do niego zadzwoni, powie, zrobi Pan to? to Oczywiście, że to zrobię, bo ten, on potem pada. A ja potem porobię i się modlę. Mówi, panie Jezu, panie Jezu, nie, i się modlę. Ja to rozumiem, to jest chodzenie w wierze. Ja się przyjąłem do, do handlu, rozumiem, że się modliłem, bo umiałem tylko wcisnąć enter w komputerze. A mi się zapytał, czy ja to umiem, a ja nie tylko umiem, ale jestem w tych najlepszych. Najlepszy jestem, najlepszy. Siedziałem, pamiętam, siedziałem, modliłem się, modlę się, w ogóle się te, taki, poka w ogóle, no, nie, nie umiem, mówię, otworzyć, mówię w ogóle tego programu. Tak, nie umiem otworzyć, modlę się, modlę się, ha, pa, raz, raz, za. I bajda wtedy ostatnio pracowaliśmy w jednej pracy, on był pierwszy, kto przyszedł do mnie i mówi, co, nowy jesteś? Ja mówię, no, mówi, chodź, to Ci pokażę, jak to działa. Rozumiem, że ja siedziałem i się modliłem, bo nie wiedziałem, jak to otworzyć. Jakiś program tam co nie wiem, przez Przez wiarę to Więc widać, że Twoje zdolności, one muszą być wcześniej ogłaszane niż będą uważane. Tak? Że dziś wiecie słody języka. My ogłaszamy swoje talenty. Ogłaszamy swoje predyspozycje. My ogłaszamy swoje powołanie. Powołanie swoje ogłaszamy. Ogłaszamy powołanie swoje. Powołanie. Mówimy o sobie. Mówimy o sobie. Ja to zakładałem w Mam nauczyciel z Nowa Bożego, Artur Ewangelista Artur Cerojski. Zespół apostolski. Rozumiesz dlaczego? Bo ja wiem, kim ja jestem. To nie jest, to nie jest... W ogóle nie można być fałszywie skromny, bo to jest chore. Okej? Okay? To jest chore. Prawda jest prawdą. Jesteś czymś dobry, to jesteś czymś dobry. Wiesz skąd to masz? Tak? I dla kogo to idzie? Bóg ci to dał. Skąd to masz? Bóg mi dał. A to znaczy ojciec wielu narodów, tak? 20 lat on chodzi i opłaca, że z ojcem wielu narodów, a dzieci nie ma. Rozumiesz? 20 lat on a nie ma. Gdzie masz dzieci? Nie ma. Jak masz na imię? Ojciec wielu narodów. A dzieci masz? No nie ma, mówiłem ci. Nie ma. Czemu się nazywa, że on jest Bóg mi dał takiej imię, to się tak nazywał. Bóg mi kazał się tak nazywać. Bóg mi kazał mówić o sobie, że jestem zwycięzcą. Tak? sobie jest kiedyś w Wii w internecie. Jestem zwycięzcą, albo jestem diamentem. Zobaczysz numer. Jest taki gość. Silnie zaburzona postać, a tam jest chyba ma miliona frekwencji. Jeden kołnierzy stoi, drugi taki. Zapluty taki. I on kołcz, kołcz. A ja, ja mam w szóstej, jak go on bo tak. Ale patrzysz na tego człowieka, no nie? Ja mówię, ale kostek! Ale ja go zobaczyłem, tu duszę swoją zobaczyłem. Ja zobaczyłem, tak jak on wygląda, tak tusza Bo ja w ogóle wiem, jakie ja mam mankamenty w mojej duszy. Rozumiem, że znam różne zaburze na sobie ty. Ale patrzyłem, a on i zapluwa się. Jesteś diamentem! Jesteś diamentem! Mamy tak w sorcie! Ja ale jasna! Ja mówię, czym sprawa? Ja zrozumiałem, że to musi być moja mentalność, bo ja wiem, Jakie ja mam talenty? Jakie jest moje powołanie? Ja muszę to tym się nazywać i na się z tym identyfikować! Identyfikować! Identyfikować. Z talentami należy się identyfikować. Zobacz, Bóg zna Cię doskonale, zna Twój początek i koniec. On zna wejście Twoje w talentach, rozumiesz, w życie, realizację i koniec. On zna sukcesy. On już widzi Twoje sukcesy, jeśli Ty używał będziesz swoich talentów i wchodził w swoje powołanie, On już to widzi. On już to widzi. On już to widzi. Co Ciebie od sukcesów? Tylko Twoje wejście. Tylko Twoje wejście w rzeczy. Twoje wejście w rzeczy. Twoje wejście. Twoje wejście. Zadzimy. Wiecie, talent tutaj, to nie oznacza dokładnie talentu, o którym my myślimy. To jest o wiele bardziej złożona rzecz, a że nawet troszkę prostsze, niż nam się wydawało, talent opisany tutaj oznacza walutę. A więc on dał jednemu pięć talentów, drugiemu dwa talenty, trzeciemu jeden talent. I talent w monetach, posłuchaj, w na dzisiejsze pieniądze, jeden talent w monetach był wart, na dzisiejsze pieniądze biorąc pod uwagę dzisiejszą stawkę złota, 228 900 dolarów. A jeżeli jest to talent w wadze, czyli waga złota, bo w takich dwóch formułach rozliczano się w takim czasie. Były złote monety i były też krusze na wagę w takich torebkach skórzanych. Jeżeli był to talent w wadze, to było to na dzisiejsze pieniądze 385 dolarów. To oni pieniądze Ten nie dojda zakopał w ziemi, Tak? To na dzisiejsze dostało około miliona To są takie pieniądze. I przyszedł Pan. I rozdał swój majątek. Zobacz jaki majątek to jest. Jaki to jest majątek? Jaki majątek? Majątek. Oni majątek. tak? Ja powiedział, zarządzaj majątek moje dziecko. Zarządzaj. To nie są małe rzeczy. Daję ci dwa talenty. Trzy talenty. Przyjaciele. Dwa talenty. To jest 2 miliony dolarów. Oprócz nimi, mówi Bóg, oprócz nimi. Oprócz, a może trzy talenty, 3 miliony dolarów. Oprócz nimi, dziecko moje, zobacz, to nie jest 2 tysiące miesięcznie. Że Ty się zastanawiasz, czy ci starczy na marchewkę, na galafiora. To jest milion papieru za fee. Rozumie, o co to chodzi? Wolny od podatków, tak? I on mówi: oprócz dziecko, za tą panią, oprócz tym, oprócz tym, pańką papieru, oprócz, oprócz. Co ci zależy? Zobacz, co on mówi. Nie chcę od ciebie odsetek. Ja chcę, żebyś tym obrócił w ogóle. W innej Ewangelii jest opisane, że oni mi potem płaci w miastach. W miastach, w miastach. Wiesz, co to znaczy? Płaci w miastach. On daje milion dolarów, tak, czy dwa miliony dolarów i mówi, oprócz Ten dostał 2 miliony, pan wraca, on mówi, panie, zarobiłem jeszcze dwa miliony. bo mówi, w porządku, dwa miasta dla Ciebie, wiesz że to są dwa miasta? Weź sobie przeliczy budżet miasta, budżet miasta, dał mu władzę nad dwoma miastami. I Bóg mówi tak, kto jest wierny w małym, co to znaczy być wiernym w małym? Człowiek wierny w małym, to człowiek, który zaczął obracać swoim powołaniem, zaczął wchodzić w swoje powołanie, zaczął realizować talenty, które ma. Oto wierny w małym. Kto jest wierny w małym, to stanie większe rzeczy. To są potężne sprawy. W zeszłym tygodniu moja żona wam mówiła, że zaczynaliśmy od koszenia swojego świadectwa wszędzie. Ja wszędzie głosiłem swoje świadectwo. Ona głosiła swoje świadectwo. Ja brałem traktaty, szedłem na dworzec centralny, jechałem właśnie, bo cały czas mieszkaliśmy w Nasielsku. Nie miałem samochodu. Stawałem przy peronach, rozdawałem traktaty. Głosiłem papierię wszędzie. Kogokolwiek spotkałem na ulicy. On mówi, co tam u Ciebie, Arno? Spotkałem Jezusa, wszystko w porządku. Patrzyli na mnie jak na Debila. Wszystkim pisałem. Listy pisałem do ludzi. Na komisariach policji do nas napisałem. Do komentarza spotkałem Jezusa. Spotkałem Jezusa. Spotkałem Jezusa. Napisałem do burmistrza miasta. Do papieża napisałem list. Jezus. Spotkałem Jezusa. Rozumiesz? To wszystkim pisałem. Głosiłem ludziom. Wszystkim moim kolegom bandytom głosiłem. Stu bandytów zaprosiłem na swój chrzest w Warszawie. Rozumiesz? Chodziłem wszędzie i głosiłem Chrystusa. Mówiłem świadectwo. Mówiłem świadectwo. Ja mówię, szczyciłem się swoim świadectwem Szczyciłem się. Szczyciłem się. Ktoś tutaj podchodził, do o, jak nie masz fajnie na plaży. Ja mówię, aha, chodź. Jesteś mój. <grym <grym <grym> łowiłem ludzi na wędkę. Nie było czegoś takiego, że, że, że, że ktoś ja z, tobie z kimś porozmawiam. O, o, oczywiście tam. siedzieliśmy w restauracji. Podchodziła i mówię, czy pani wie, że Jezus panią kocha? Gdziekolwiek. Kusili się świadectwo swoje. Moc świadectwa. Moc świadectwa. Wierność w małym. Zaczynasz od małych rzeczy. Małe rzeczy. Co to jest małe? To jest realizacja tego, co dostałem od Boga. Ja zobaczyłem, co ja dostałem od Boga. Ja zobaczyłem, co ja dostałem od Boga. Ja do dzisiaj nie potrafię różnych rzeczy. Odkurzasz teraz, popsułem. Musiałem kupić odkurzacz. 375 zł i zapłaciłem za odkurzacz. Popsułem, odkurzacz. Upsułem odkurzacz przyjaciele. Dlaczego? Bo ja się na tym nie do końca znam. Ja przez wiarę robię różne rzeczy i umiem robić różne rzeczy już dużo lepiej niż kiedyś, tak? Ale to nie oznacza, że to są moje talenty. Ja zrobię, ja zrobię każdą rzecz, akurat tak nie wyszło. Chociaż gdybym posłuchał ducha świętego, bo duch święty od razu na początku mnie zachęcił do tego, co mam zrobić. Zrobię absolutnie coś innego, tak? Dostałem w plecy na, na ten odkurzacz. Ok. W porządku. Wróćcie jak diabeł mu mnie odda. Odda nie niepięknie odkurzacz. Parowam. Hamia. Ale to, to nie, to nie. Ale jak mam talent jakiś, to co robię z tym talentem. Wykorzystuję ten talent. Wykorzystuję moje talenty. Wykorzystuję moje umiejętności. Wykorzystuję je. Jestem wierny w małym. I dostaje coraz większe rzeczy. Na tym mamy chodzić. W ten sposób mamy funkcjonować. Nie całe życie składa się z tego, że tylko na podstawie talentów naszych robimy jakieś rzeczy. Nie. Niekoniecznie. Wielokrotnie robimy rzeczy, yy, gdzie wierzymy, jakby zamykamy tylko wierzyń. Koniec, skąd z gdzieś, prawda? Bez Jezusa byśmy tego nie zrobili. Ale zasadniczo nasze życie ma polegać na tym, że my chodzimy w naszych powołaniach, że my poruszamy się w naszych talentach, Ty musisz wiedzieć, kim Ty jesteś i co masz od Boga. Ty musisz się w tym poruszać, a nie zajmować się innymi rzeczami. Nie trzeba się zajmować innymi rzeczami. Nie trzeba... Ja często ludziom mówię, ale bo co Ty się zajmujesz tym? Po co? Weź się czymś inny co ty, co robisz, robisz? No to, ja mówię, no po co? Ty to robisz, rób tamto. Nie rób tego, rób tamto. Nie rób tego, rób takto, rób to, jakie masz pragnienia. Jakie masz pragnienia, czego ty chcesz. Ci dało. ogromne wartości, 16. werset zobacz, a ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obradzał po mi. co rozrobił? Zaraz poszedł, zaraz! Nie czekał 15 lat, aż się utwierdzi. Czy ja na pewno tego pragnie? I myśli. ja tam nie wiem dokładnie, czego ja pragnę, ja wychodził w wolnią temu. Chodź już, Mam wrażenie, że większość z nas jest na tyle normalna, tak? że jesteśmy w stanie powiedzieć, co lubimy zjeść. tak? No i, o, dokładnie. I czego nie lubimy? Jedni lubią pewne rzeczy do zjedzenia, a ja, inni nie lubią. Ja lubię większość rzeczy, większość rzeczy, zasadniczo, większość. Ale mam też swoje ulubione rzeczy. No, są te rzeczy, których nie lubię. Ja się naprawdę nie muszę, kochani, zastanawiać, 15 lat, czy ja coś lubię, z czegoś jak ktoś się musi długo zastanawiać nad tym, jakie ma talety to jest do uwolnienia. Bo demony powodują zaciemnienie na głowę. Wiesz co Ciemnokrót powodują. Jednym z głównych działań sił demonicznych jest zaciemnienie nas. się. Chłonie, Połknie Cię! I będziesz z Nim siedział. A On będzie z Ciebie czerpał. Rozumiesz? Bo On jest jak mech na trzecie Twojego życia. I tak działa system tego świata. System. System. On Cię wchłonie, będzie Cię trafił, a potem wydali z to, co Ciebie zostało. Taki sposób pogrzebiesz pragnienia. W taki sposób pogrzebie spadania. Ty musisz wiedzieć, czego Ty chcesz. Ty musisz wiedzieć, czego Ty chcesz. To są pytania Chrystusowe. Siedzi ślepy na wiedzy. Jezus przychodzi mówi, to też, żeby ci uczynił, mistrzostwo No co on chce? Rower? <ślepy>, ślepy człowiek. Ślepy rzeka. Co ty żeby ci uczynił? Dlaczego Jezus o to pyta? No co, Jezus jest socjopatą? Nie, nie jest! Jezus jest dobry! Jezus jest mądry! Jezus jest Bogiem! I to jest pytanie Boga do człowieka. Czego chcesz? Czego Ty chcesz? A, a, a, a, I religia fajnie odpada: Panie, Ty wiesz. Ja ludzi pyta, czego chcesz? Bóg wie. Słucham. Bogu, że jestem na wrócię, Czego Ty chcesz? Czego pragniesz? Pytanie Boga to jest: czy rozpoznałeś talenty, które w Ciebie włożyłem? Tak? Panie chce widzieć! Panie, mnie, bym widział! Stawaj, syn Tymeusza, idziesz. Musisz rozpoznać te rzeczy. Spójrz się, spójrz w dusze swoje. A potem musisz zacząć prowadzać te rzeczy w życiu. Musisz zacząć robić te rzeczy, robić te rzeczy, robić te rzeczy, robić te rzeczy których pragniesz, bo wtedy będziesz szczęśliwym człowiekiem. Ty masz obowiązek realizować talenty swoje. On dał ci te talenty. On ci nimi oddarował. On cię utrutował. On powiedział ten początek i koniec realizacji. Zrób te rzeczy. Werset 21 pokazuje nam przede wszystkim, że obrót pragnieniami i talentami to wierność w A po drugie, że szczęście człowieka, radość jest ściśle związana z obrotem, pragnieniami i talentami. On mówi tak, opróciłeś, wejdź do radości mojej. Jak się wchodzi do radości ojca? Jak się wchodzi w radość ojca? Jak się chodzi w przyrodzonej radości? Realizując, Boże pragnienia włożone w ciebie, realizując talenty, które masz, krótko powiedziawszy, jesteś szczęśliwy, kiedy realizujesz Boże powołanie. Ja nie rozumiem ludzi, którzy mówią tak, no muszę to wykonywać, bo panie. pan tak, mówię, nie weź, weź nie biblijne, jak ktoś będzie tak do was mówił, od razu że to ściema, jakaś religijna ściema, ludzie mówią, wiesz bracie, pan mi postawił, trwa na postawionku, w ogóle wiesz, trzymam się fala i trwa, ja mówię, żebyś nie popuścił, nie ja opuść, z tego napinania się, rozumiesz, strasznie się spinasz, a ja powiedziała, jazdno moje jest lekkie, co ty za jazmo nosisz? Cię wszystko puszcza. Strasznie ciężko Ci w życiu. Moje życie jest lekkie. Ja nie mam ciężkiego życia, przepraszam. Ja się nie zmuszam, żeby przyjeżdżać do kościoła. Ja się nie zmuszam, żeby się spotykać z ludźmi. Ja nie mam żadnego przymusu. Ja lubię to. Lubię to. Ja lubię to. Ja nie mam żadnego przymusu, żeby głosić Ewangelię. Żaden przymus to dla mnie. To dla mnie radość. Ja się cieszę jak kupci. Rozumiesz? Ja się cieszę na to. Ktoś mówi, ja muszę to robić, Oni nic nie musi w ogóle nic. ale w ogóle nie, nie, nie w sumie atmosfery, tutaj wiesz o co chodzi. Ja potrzebuję do roboty fanatyków. Wiesz, kogo ja potrzebuję? Jak my budujemy nasze zespoły? Z fanatyków. Ja fanatyków potrzebuję. Ja potrzebuję fanatyków. Ja cały czas fanatyków szukam. Ja szukam ludzi, którzy będą mieli z rybą czachę, jeżeli chodzi o Boże Królestwo. Wtedy między nami, wiecie, że w takich kręgach się o 80% rzeczy w ogóle nie rozmawia? Wiecie, że wśród fanatyków w ogóle się nie rozmawia na przykład o pieniądzach? Czy należy dawać pieniądze, czy nie? Wiesz, to ma na przykład fanatyk. Fanatyk wali pieniądze w Królestwo o okna Fanatyk. Wiecie, z fanatykami nie rozmawia się na przykład o, o czasie ich. Bo fanatycy chodzą, chodzą, chodzą. Rozumiem, że we wszystkich zgięciach chodzą, jak konie północne jak bojowy konie. Wiecie, konia na wojnę się 12 lat szkół. I to nie jest taki konik, który Cię że wiesz, tu ma zaróżniętego pyta i to żery trafnie. To nie jest taki konik. Koń bojowy, koń wojenny, tak? To jest koń, który nie boi się wystrzałów. Który niesie rycerza, czy też żołnierza, tak? Na swoim świecie kryzie innych ludzi, innych konie. Wali kopytami na prawo i na lewo. Rozumiesz o to chodzi? Wali z głowy, to jest koń bojowy. On chodzi, on chodzi. Mieliśmy hodowlę psów i hodowaliśmy psy do walki. Widzieliśmy, które psy się nadają do a które nie. Były takie psy, których mogłeś, które mogłeś nauczyć walczyć, tak? Ale one nie miały serca do walki. One nie miały serca. One nie miały serca. Szukaliśmy psychopatów. Psycholi szukaliśmy. Rozumiesz? które były zakręcone. się w gazecie wyborczej, że jeden pulterier tutaj w Warszawie pokrył całą rodzinę. Wiele lat już dał pokryć właściciela w, w Celestynowie był w tym w, w, w, w, w Pojechaliśmy Pojechaliśmy, zapłaciliśmy duże pieniądze i tak dalej, i tak Jego jak wpuszczałeś do walki, to odchodził. Odchodził całego człowieka. Ten pies chodził. Rozumiesz? On szedł i on wzbudzał w sobie podniecenie, tak? że On będzie dzisiaj teraz. To był taki pies. Tak, to było chore, ale pokazuje Wam na podstawie chorych rzeczy, jak wyglądają rzeczy w duchu. Jezus pokazywał wielokrotnie na podstawie chorych rzeczy. Bo to jest bardzo wizualne. I człowiek, który jest w stanie być, jakby, który jest w stanie realizować, w pełni swoje talenty, swoje uwanie, to będzie jak koń bojowy. Jego nie będziesz zachęcać! Gdzie masz w Biblii jedną wzmiarkę, że tak ktoś zachęca? Słyszałeś kiedyś? Żeby Onczyk powiedział, Piotrze, zachęć ten problem. Piotrze, <grym> Piotrze mówię Ci, po prostu, wiesz, w przyszłym tygodniu idę wisieć na krzyżu. Wiesz, Piotrze, Janie, naprawdę trudna sprawa. Wiem z objawienia, że będą mnie bili. Janie, w sposób, że się nie <grym> Tak nie było. Oni do niego przychodzili, mówią panie, dla ciebie nie przyjdzie to. Presja daje. To był Jezus! On był jak koń bojowy, Jego nikt nie zachęcał. Wiesz czemu? Bo tego pragnął! Siłą. Rozumiesz? I wiecie, jaki był, jak był tego skutek? Wstał zmartwychw. Rozwalił śmierć. Wiecie, że nikt nie rozwalił śmierci na świecie? Jeszcze nikt. Nikt w życiu. Można było zabić największego przywódcę, ale nie można było zniszczyć śmierci. A Jezus dlatego, że był napalony na krzyż, to rozwalił śmierć. Rozumiesz? On wszedł, jak obładowany wybuchowymi materiałami tam. On tak wszedł. Oni go tam wpuścili, a on to wszystko wysadził w powietrze. Rozumiesz? Oni go wrzucili tam do piekła, a on ich wysadził piekło w powietrze. A on to wszystko im wysadził. I wyszedł stamtąd, bo się czura zrobiła. I on wyszedł na powierzchnię. Tak? On wyszedł na powierzchnię, bo to był człowiek, który realizował Boże powołanie. Jeżeli będziesz realizował Boże powołanie w swoim życiu, jeżeli będziesz realizował talenty, które Bóg w Ciebie włożył, to rozwalisz każdy system śmierci w twoim życiu. Wszystko ustąpi. Wszystko ustąpi, ale musisz robić to, czego pragniesz. Nie możesz robić to, co należy. Proszę Cię, nie mów tego, co należy. Nie przychodź i nie mów, należy to zrobić. Nie mów to. Co należy? Zrób to, czego pragniesz. Albo nie rób tego. Ale jak zrobisz to, czego pragniesz, to będzie potężny wybuch. Potężny wybuch. Znam ci ostatni werset. Pierwszej Księdze Królewskiej. Z powrotem do niej wrócę. W dziewiątym rozdziale. Pierwsza Księga Królewska. Przy budynku Pańskiego i Pałacu Królewskiego oraz wszystkiego, co pragnął wykonać, ukazał się Pan Salomonowi po raz drogi. pragnienia są poukładane priorytetowo. Zacznij to oglądać teraz sobie. Po pierwsze, budowa przybytku, po drugie budowa pałacu królewskiego, po trzecie reszta. I teraz, jaki Bóg, w jaki sposób Bóg pragnienia poukłada? Budowa przybytku. Pragnienia może, a z nimi, a i talenty, które są z tym związane są ściśle przy, przy, jakby, przyspawane do szerzenia Królestwa Morzezu. Człowiek, który prawdziwie rozpoznał Boże Pragnienia i zobaczył, że talenty są dane właśnie do tych pragnień odpowiednio, to zobaczył, że chodzi o to przede wszystkim, aby tym przeszli Królestwa. Rozumiesz? Coś Ci powiem. Jeżeli jesteś fryzjerką, to Twoje pierwsze powołanie jest takie, i swoim fizjerstwem zbudowała przybyt. Masz zbudować przybyt. I nie są to pytania do mnie, jak to masz zrobić. Rozmawiam o tym z tym, który ci dał pytanie. Ale ja powiem Ci jedno. Ty najpierw masz budować przybyt. Najpierw! I to jest wmontowane w ludzkie serca. Realnie w sercu chrześcijanina jest to, że najpierw są sprawy Boże. Najpierw, najpierw, najpierw, najpierw, Amen. najpierw nie później. W różnych kościołach byliście i wam powiadali. Mówili wam, że wiesz, że rodzina jest ważniejsza niż szerzenie Królestwa. Z herenia Może to Ci się nie podoba, ale jest Jezus nie był taki rodzinny wcale. Jako pierwszy to przykład, że rodzina u Niego stała na drugim miejscu. Nie spuścił matki, braci i sióstr, tylnił wyjścia na spotkanie przebudzeniowe z na Ona przyszła i powiedz w powietrze, że chce się z Nim widzieć. A więc powiedziała, ktoś nie chce z niej. no matka spowiedza. I te pytanie, którego ludzie nie lubią. czas dla Mamy. Kocham Cię Mamy i zawsze nie obejdziesz. Ale na razie zajmuję się głosić wskrzeszyć i uzdrawiać. Ok? Na razie się tym zajmuję. Na razie głoszę, skrzeszam uzdrawiam, wypędzam te błony. Tak? Jak po robocie przyjdę, to sobie pogadam. O naszych wzajemnych relacji. Dlatego posłuchajcie, co Wam mówię. I mówię do tych z Was, jesteście w małżeństwem. Jeżeli służysz, to ty i cały ten Bo inaczej będziesz miał rozwiązać. Albo służysz ty i tą twórczość. Albo diabeł pochłonął. Mężowie służą z żonami. A rodzice służą z dziećmi. Wiecie, o czym mówię? Tak się szerzej królewskiej. Najpierw przybytek pański. Tam siedzi moja żona, tu siedzi moja mama, są tu nasze dzieci. Jesteśmy szczęśliwą rodziną. Mamy dobre relacje, kochamy się. Dzisiaj do kościoła świeżo przyjechaliśmy z randki. byliśmy w domu w ranki przejechaliśmy bardzo do Mamy dobre relacje. I niczego nam nie brakuje, jeżeli chodzi o naszą rodzinę. Ale wiecie dlaczego tak jest? Bo zrozumieliśmy bardzo prostą zasadę. Najpierw przybytek! Najpierw przybytek! Po drugie, dom królewski. Czyli po drugie, to jest inwestycja w moją duchowość. Jestem domem króla. Mieszka we mnie król. A więc najpierw przybytek. Najpierw rzeczy, które objawia mi Bóg. Po drugie, duchowy rozwój. Po trzecie, reszta pragnie. Tak się funkcjonuje w przedsiębiorstwie. Zachwianie tych priorytetów doprowadzi do tego, że demony będą przybyły. I będą składać się ręce w różne dziedziny życia. I będziesz miał rozjazd w różnych dziedzinach. Rozjazd! Mnóstwo pastorów i przywódców. Ma porżnięte życie rodzinne. Tak poróżnięte, że nawet się wam w głowie nie mieści jak. Po prostu. Oglądamy to i widzimy to. Ludzie do nas dzwonią i nam zazdroszczą. Ale wiecie, moja żona jest utalentowaną fryzjerką, ma talent do tego. To, że ona skończyła szkoły, to jest jedna żona ma talent. Poszła do szkoły nie ma talent. Tak. I w pewnym momencie naszego życia stanęliśmy przed taką sytuacją, że ja miałem służyć, Agata miała założyć salon fryzjerski i mieliśmy mieć takie fajne życie. Ja będę służył, a Agata będzie fryzjerką, będziemy mieli też dużo więcej pieniędzy i to naprawdę będzie fajnie wszystko przekonać. I to był bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. I bardzo się nam podobał ten pomysł. Wiecie, tylko... tylko nie był nie był zaakceptowany przez Boga nie? i my musieliśmy ten pomysł przynieść przed Boga i on powiedział, ale ja nie chcę, żebyście mieli samo bo ja dałem twojej żonie umiejętności bycia fryzjerką. Ona ma talent do tego, tak? Wiesz, ale nadrzędną rzeczą jest to, że powołałem ją na proroka, ja chcę, żeby onośle, że nasze żywotne po razem z tobą. Razem z tobą. Stanów nie ma problemu. Może nam się założyć jakieś, tak? Jak nie będzie to kolidowało, a będzie to współgrało, tak? To zawsze parę tysięcy złotych się przyda. W związku z tym samym. Ale nie teraz. I mamy też na przykład, a mieszkamy w mieszkaniu i wybudowaliśmy jeszcze domu. Nie dlatego, że nie ma podziału, Tylko dlatego, że cały czas wierzymy o inne rzeczy. <grymne> Rozumiecie, o czym mówię? To nie znaczy, że nie wybudujemy tego domu. Wybudujemy, przecież czas na dom królewski. Ale teraz jest czas, kiedy, rozumiejąc Boże priorytety, realizujemy może pragnienia złożone w nas i podpieramy je talentami, które są nam dane, aby przede wszystkim budować przybyty. W drugiej kolejności do Królewski. Po trzecie, a resztę rzeczy. Przyjadzie, chciałbym, żebyście dzisiaj zrozumieli z przeświadczeniem, że jesteście ludźmi powołanymi przez, przez Boga, przed założeniem świata. i jesteście, jesteście ludźmi predysponowanymi do tego, aby zrealizować Boży Plan na podstawie talentów i pragnień, które was tworzą. Spójrz w siebie i zobacz, czego ty pragniesz. Zobacz, czego ty weź sobie kartkę papieru i sobie to poukładaj zgodnie z priorytetami, o których ci powiedziałem. Przybytek, Dom Królewski, reszta. Rozumiesz? Poukładaj to A następnie zacznij to realizować zgodnie z tym, co zobaczysz na kartce. Rozumiesz? Zre zrealizuj to. Zrealizuj swoje pragnienia, zrealizuj swoje powołanie, zrealizuj to. Jeżeli będziesz widział, że założenie firmy, czy działalność swojej firmy, jest kluczową rzeczą i masz porozwijać, bo to będzie szerzyło bo to rób to. To jest tak samo ważne, jak głoszenie na ulicach. Rozumiesz? Tak samo ważne, to się niczym nie różni. Żebym ja głosił na ulicach, to potrzebuję, żebyś dał mi jeść. żeby miał siłę wyjść na tą ulicę. Rozumiesz, co mówię? Po prostu. Po prostu, to bardzo proste rzeczy. Jeżeli masz pragnienie realizowania e, rzeczy, które są w Tobie poprzez to, że jesteś artystą, to bądź artystą na miarę Boga. Bądź artystą. Rób to, wdrażaj to w życie, wprowadzaj to. Tak? Bo to będzie powodowało, że rzeczy będą potężne. Realizuj to. Jeżeli widzisz, że Bóg powołuje się przede wszystkim do tego, aby działać na pierwszej linii frontu, to zacznij głosić. Zacznij pisać do internetu. Załóż sobie Facebooków trzy, w których będziesz pisał, głosił. Zacznij wychodzić do ludzi. Realizm, pragnienia i marzenia. Realizm, Podpieraj talentami, które masz. Nie bój się. Nie bój się. Nie jesteś szarą myszką, która ma siedzieć i ma patrzeć w swój kawałek serka. Rozumiesz? Kawałek o, pan serek. Byliśmy w takiej miejscowości, w miejscowości Golda w Holandii. I wszedłem do sklepu, gdzie były same sery. I to była właśnie taka pierwsza myśl, która mi przyszła. Ja mam czasami takie... Yy, ja mam głupie zajawki, czasami takie wewnętrzne. Ale ja się z wami zbudziałem to, co Pierwsza rzecz, bo ja, ja w ogóle się cieszę w środku w sobie. Wiesz, takie różnice, tak? ale sklepu zbieranie... Pełno sery pierwsza moja byś wiedziała, jaka była? Że jak tutaj by weszła myszka, to by mu na to. Tak, bo tak, dobry, no, ja to piję, w ogóle tak, co bo mówię, że tak się wewnętrznie z tego, mówię, w ogóle by się wywaliła, w ogóle, wiesz, cztery żółte, niebieskie, zielone, czerwone, w ogóle, jest tam można Zobacz, że takie sklepy są w tobie. Nie mógł się tam zajrzeć. Nie bój się, że to cię załatwi. Nie bój się. Zajrzyj tam śmiało. Zajrzyj w swoje talenty. Zajrzyj w pragnienia swoje. Zajrzyj w te rzeczy. Zajrzyj. Umiej to nazwać. Umiej powiedzieć, że jestem w tym dobry. Robię te rzeczy, dlatego że Bóg mi to dał. Przestań myśleć o sobie w taki sposób, no tak to nie ze mnie to spara. Nie ma z ciebie. Ty nie żyjesz. Galacja 2, 19, 20. Nauczy się, na Żyje już nie ja. Tak? Dlatego, jak kiedyś mi do głowy, że żyjesz w tej, tak, to nie ze mnie, to niech ten werset. tobie brzmi mocno. Żyje już nie ja, żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus, żyje we mnie Chrystus. Ktoś się zapyta, bracie, to może z Ciebie, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Weź to tak to powie, z tym nurtem, jak maszynka, jak maszynka. Żyję już nie ja, to nie jest takie greckie słowo ego. Żyje już nie ego, żyje we mnie Chrystus. Żyje już nie ego, żyje we mnie Chrystus. Albo żyje ego, albo Chrystus, wiecie o tym? Albo ktoś jest egocentrykiem, albo chrystocentrykiem. Nie ma czegoś takiego, że w jednej osobie istnieje zarówno ego, jak i Chrystus. O Chrystus daje miejsce ego. Ego było w nieodrodzonym duchu człowieka. Duch się odrodził, to żyje tam Chrystus na tronie, a nie ego. Nie masz ego. Ślady tego masz w swojej duszy, ale to nie z tego. Bądźcie ludźmi, którzy wedle priorytetów Bożych realizują te rzeczy. Zobaczcie też, że Boże talenty mają wielką wartość. To nie jest malutkie coś. On nie dał po 500 złotych i nie powiedział, dobra, obracajcie uwagi, kiedy te tysiące, co muszą wrócić 500 złotych. Na to ci, Prawda, ci. To sobie On dał im po milion dolarów. a milion dodał temu, co to zakopło. Ty nie mu milion dolarów. Ty, to jest hojny Bóg. Rozumiesz? Kałgarowi, o którym, A, on wiedział, a on wiedział, że on to zmarluję. Wiedział. Wiedział. Zobacz. Ty. W ogóle teraz mi damy co głowy. Przecież Bóg wie, kto się nawróci, a kto się nie nawróci. Zgadza się? A daje talenty nawet tym, co wierzę, że się nie nawrócą. To trzeba w ogóle być, co? To się nazywa hojność. Czujesz hojność? To jest hojność dać takiemu jełopie, który to weźmie w ziemi Zakopie, żeby zgniło. Ja na przykład, jakbym widział Hitlera, że tam stoi ze duch Hitlera, rozumiesz, ta matka Hitlera, z ojcem Hitlera już się tam kręcą przy już tam stoi na wylocie. rozumiesz, w tym nie wie, wiesz, niespecjalnie z ogiem zainteresowany, proszę ciebie, wiesz, restuje sobie swastyki, proszę ciebie na ścianie, wiesz, gdybym tak, tak. tam stoi, wiesz, ja bym w życiu go nie posłał, ja bym mu nie dał przywódczych, faktor, wiesz, od, od, od, w życiu bym nie dał mu wartości przydłużył, tak? Na przykład ja, na miejscu bogata bym mu włożył do głowy, nie wiem, na przykład najwyższe, nie wiem, bym mu włożył, na przykład, żeby, żeby jego marzenie było robienie pułapek na myszy. A, to bym mu dał, tak? A, nie, nie, nie. załóż firmę, wiesz, na obrzeżach Co Proszę nie wiesz, pułapki na myszy, wiesz, o tym, Adolfu. Ale Brutal! To mnie rozkłada i tego nie rozumiem, tak samo, jak nie rozumiem, dlaczego Jezus i Udasza zrobił skarbnikiem w błąd. I Udasza. W ogóle wiedział, miał słowo poznania. Wiesz o co chodzi? I mówi, to on będzie tutaj piesem nad mośnią. Wszyscy wiedzą, to złodziej, lepiej, gaz, wiesz o co chodzi? A mój powiatu, tutaj się zajmiesz tym, co, co mam na przeżyć. Ale jaki Bóg jest? Nie rozliczają Boga. Jesteśmy jego tworem, a więc nie, nie, my, my go nie rozliczymy z tego. On daje tak hojnie, że się w głowie nie mieści. Ale jeżeli takie pydraczki pod tytułem Hitler, Stalin czy inna męda społeczna dostaje talent przywódczy, tak? Dostaje milion dolarów. No to ty, który jesteś Bożym człowiekiem, zajrzy teraz w siebie i zobacz jak masz kapitał. I przestań mówić, że ty czegoś nie możesz albo czegoś nie masz. Jesteś królem! Tak? Królujesz! Kurczę! Masz taki potencjał, ty możesz zrobić to zegrzut. Nie trwaj w miejscu porażki. Nie się tam nie jestem skazany na to. że moja mama ma słaba za tabel Ma A bo to ona się wydarzyło. Nie patrz na to. Chcę, żebyśmy zostali z tym i żebyśmy modląc się teraz. Wzięli te rzeczy posiadaniu, Żebyśmy uznali, że one są priorytetem.